A to przyszedł czas na Beskitu! Takie, drodzy, słuchacie, to już, nas, to, to, to już nas... To już nasz... To już nasz ósmy odcinek. No, jesteś na bieżąco, Paweł. <laughs> liczysz te swoje indywidualne? Co? Liczysz te swoje indywidualne? Nie, nie, nie, to, to, to, jest, jest, to, ten... to, to jest ósmy luźny podcast Beskitu. I dzisiaj chyba w najskromniejszym składzie świata, bo jestem tutaj ja, jest tutaj Paweł tak, po lewicy i podała czelewnicę jest jeszcze klinik Benzigora! Sosana w obliczu. Ej, wiecie, Natalie Portman jest podobno w ciąży. Tak? no. przyszłam na pudlu. A coś słyszałem rzeczywiście. Natalii Portman, tak, ona ma taką ciekawą grę podoba mi się tak. No. Mhm. Ona podobno pochodzi z Palestyny więc może to coś, coś trochę jest z tym, że mam rodziców jakiś tam, jakichś tam. Aha. Dobry sobie zrobiłeś, Krista. No. <laughs> e, zanim przejdę do czegokolwiek, muszę wypić zdrowie Pawła, który dzisiaj wykazał się nie czynem. wręcz bohaterskim. Co się, stało? co się stało? Ale wszystko dam opowiedzieć, Wiem, wszystko, się wszystko dam opowiedzieć Pawłowi. Mogę tak zgadnąć? Dajesz. Jeszcze jak Pawł, możesz to się trochę bliżej. Była mała na ulicy, na autostradzie. A Ty wtedy wskoczyłeś na tą ulicę, zrobiłeś takie taki salto w powietrzu... No może może być... nie, nie ma autostrady. <głos> <głos> Jak Cię wygryzuł... W takim razie, jeżeli to nie było to, to pewnie jakiś staruszek szedł po ulicy, nie zauważył motoru, który nadjeżdża. Co Ty mogłeś wtedy zrobić? Ty rzuciłeś pewnie jakimś odłamkiem skalnym w ten motor, żeby on zjechał, żeby się wywalił i w ten sposób mu życie. Nie. Jeszcze, Paweł Ale, się z... Z... jeszcze Paweł rzucił się <głos> na niego... <głos> <głos> Pomogłem wypchać babci samochód. O, jak wypchać, to I to no. na nawaszerować, więc. w śniegu, nie? Aha, i ty pomogłeś. Ja wypchałem, tak. Jeszcze na koniec chciała nam dać pieniądze, co nie Michał. Ale mówił: nie nie, nie, nie, nie, nie, nie, Jesteśmy dobrymi ludźmi. Aż za dobrymi. Tak. bo ja, ja... ciekawe ile by dało, nie? Tak teraz tak stanowić, no jeśli tak podliczyć użycie łopaty, plus, plus, plus siła fizyczna, plus lekkie opóźnienie w rozpoczęciu podcastu, no to trochę już się liczy. A to przez to się tak opóźniło? No, I przez ciebie. Przez ciebie najbardziej. Chris, jesteś największym złem. No, no bo ja tutaj, ja tutaj przeszedłem, ale potem sobie zdałem sprawę, że zapomniałem statywu. Jak wychodzę, patrzę, a tu Paweł, już pełen krwi i potu, pcha ten samochód. I mówi, Michał! To Tak. To, to najlepsze to tuż pod twoim blokiem. To nic nie mogłeś zrobić. Tak? Pe, jestem pewien, że naprawdę zadzwoniła do ciebie, ale ty powiedziałaś, no, wie panie ja, ja naprawdę bym nie pomógł. Ale ja mam obiad. <głos> no wiem, to był właśnie argument, dlaczego nie podobałbym się na Także w tak, jeszcze raz zdrowie Paweł, niewidzialny no. Chin. No. Chin, chin, chin, chin. Tak, Wydzimy za Pawła. Wypilnę za Paweł. że Paweł najwcześniej z nas miał ostatnią godzinę. Aż tak, by way, tylko. No? Pisze, że co? Paweł najwcześniej z nas miał ostatnią godzinę. Najwcześniej z nas miał ostatnią. Igor. nie. nie. Ty. Najwcześniej... Ty, Paweł, ty. Igor miał trudności. Czy mówisz tak w ogóle, czy naj... Jaki jest no okres wiem. najwcześniej. Najwcześniej, no czyli, bo, czyli bo, najbardziej bo... ostatnio. Aha, no. No, no. no, no. no to mówię no. bo najwcześniej ostatnio to tak.. Nie to Co? Dziwnie, dziwnie zabrzmiałem. Robisz nawet. mi kisiel z busem. Po prostu mówię wyraźnie, jeszcze tak nie wyraźnie, jak już układam zdania, to przez to. to. zawsze tak jest, kiedy myślę spontanicznie i mówię spontanicznie. Aha, aha. Kiedy myślę nad tym, co mówić, tak dokładnie, to nigdy nie mówię takich dziwnych rzeczy, nie? Aha. Powiedziałbym. Ostatnio to Paweł miał urodzinę. Tak bym powiedział, gdybym pomyślał na tym. Ale no no. jak mówię spontanicznie, to najwcześniej z nas ostatnio Paweł miał Więc podajesz, żebym powiedział, że żeby Paweł jest <grystanie> głupi. <grystanie> e, takie pytanie, czy nie jest za bardzo zimno tutaj Wam? Chris? Nie, spoko. Bo mamy grzejnik, ja i kawałek, zastanawiam się, czy, czy on jest w ogóle. Żeby, czy ma, nie, czy trzeba go włączyć? Mogę wytrzymać. Takie to. Chris jest twardy. Chris jest jak. Janusik. <grym> no, ja, nie, Janusik nie jest. Dę, dę, dę, dę. No, tak poza tym, to jest nasz po, e, postświąteczny odcinek. O, o, ostatnio, co? Pierwszy świąteczny odcinek. No, czyli post -świąteczny. E, o, Ostatnio, znaczy postświąteczny, że jest po świętach mhm. tuż. Bo który dzisiaj jest, 28? E, tak, tak. Chyba tak, tak. Tak, na 100%. Tak, bo wcześniej chyba ja robiłem recenzję filmu. I wrzuciłem na I <laughs> Eee, Co ja miałem. Aha, bo, bo w ostatnim odcinku, to tak niby zaczęliśmy coś o tych świętach, ale w końcu i tak zeszła coś innego, więc dzisiaj możemy dość sporo omówić sporo o świętach, więc, mm. więc pierwsze pytanie. Jak mam widzę święta? jakbyś tak dziwnie, bo zawsze ta Wigilia, ten dzień, kiedy jest Wigilia, mm -hmm. to w sumie nie są same święta, tak jakby. Bo to nie, nie są święta, tylko taki, no nie wiem, dlaczego się nie wlicza w święta. Ale. Święta. To wtedy... Zaczynało się Wigilie od godziny, powiedzmy, 17:00, Tak? Od pierwszej gwiazdki. Tak czy inaczej? O! Pa Paweł Dzięki e. <grym> Paweł, Paweł. Tak czy inaczej? Bo wiesz, Paweł był w szkole, Chris. Nie, no tak. nie wiem, to, że... Wiem, wolno od 22. Jasne, co się uczyć, Kris kiedyś gwiazdki. Chris, Paweł był więcej w szkole niż ty. No, bez hiki. No, bez kitu. Eee, za to. Ale nie, na... na Wiecie ja na poziomie ja zaczynam myśleć, że kiedykolwiek powiemy w czasie wizji... Przepraszam, że ci przerwam jeszcze czas, Że powinniśmy mieć jakieś takie stałe pogrze, że ilekroć mówimy na wizji bez kitu, to powinniśmy coś zrobić. Na przykład, dać sobie wpier wpierdol albo coś takiego. <tosłuk> Można w coś urządzenie urządzenie na przykład. Nie urządzenie, tylko taki. Taka muzyczka, takie okraski. Takie jak jeszcze takich serialek nie? To jest jakiś śmiechu, nie? Jest to nie, Ale dobra, Czyli o, żeby... a. Właśnie, właśnie, pierwszego dnia świąt już tak zaczynam mnie czuć świąt. Też tak macie? Czy tylko ja? Bo ja czuję się święta tylko w Wigilię. To jest taki inny dzień. W ogóle nie ma takiego drugiego dnia jak Wigilia, bo od początku już tak dziwnie się czuję. Ja w ogóle nie czuję atmosfery świąt. W, w, w, w, w tym roku czy w ogóle? W ogóle. Znaczy, jak byłem mały to czułem, a... Bo na przykład pierwszego dnia jeszcze laty... trochę czuję. Pierwszego dnia jeszcze trochę czuję, a drugiego już w ogóle nie czuję. To jest taki normalny dzień już dla mnie. No bo to... już nie tak... różnie oprócz tego, że jest mnóstwo jedzenia w domu. No bo właśnie do no. jedzenia jest gdzie wolne i nie masz co do sobą zrobić. Ale ja w tym roku poczułem tylko raz przez chwilę święta, kiedy byłem w jakimś hipermarkecie i tam zjeżdżałem chyba z tymi schodami i widziałem świętego Mikołaja w saniach, który właśnie, <laughs> tak jak w amerykańskich filmach tak gada z dziećmi, Aha. bierze je na cóż, tak? Co chciałbyś dostać na gwiazdkę? iPoda. Eee. i była jeszcze jakaś jak się nazywało te laski Świętego Mikołaja? Śnieżynki? czy jakieś nie elfy wszystkie, wszystkie, wszystkie elfy to są babił się tego Mikołaja, dlatego są takie obroty nie, to się ja jakoś jakaś śnieżynka bo była tam jakaś taka właśnie taka modelka jakby oczywiście w tej czapeczce i on z nią właśnie nie było żadnych skrzatów mamy a co to był za centrum na eee, No, ten. Galeria Bałtycka. Nas. Aha, no dobra. Nawet nie nie pamiętam kiedy dokładnie, ale wiem, że któregoś dnia po prostu Mikołaj na dole. Hmm. No i, i, i na, nawet przyzwoicie wyglądający. Hmm. Właśnie, właśnie Chris mi powiedział, zdał sobie sprawę, Chris, że mamy, że w naszym kraju jest wielki deficyt karłów. Tak? Bo, hmm. bo, bo właśnie, a były elfy. Właśnie, nie było elfów! Bo to wszystko, Mamy za mało karów w Polsce. Mhm. Ale w ogóle w do wszystkich w matek. Rodźcie karły. Bo mamy ich za mało. Rady, ci to mało przestrana życie. Zawsze dla mnie naj, naj, najlepszym argumentem to, że y, życie karła musi być do bani. Bo wyobraź sobie, jaką się wdrapie do... Znaczy to było jeszcze dawno temu. jaką się wdrapuje do autobusu. Jeszcze takiego, co ma schody i w ogóle jest wysokim. <grym> ja nie wiem, że jak widzę to programy... Ech. No tak, ale na przykład często widzę jakieś programy tam gdzie oni są i mówią, a mam, tak naprawdę to jest zaleta nigdy w życiu nie chciałbym być wyższy nie wierzę w to nie wierzę w to, że podoba mi się to, że są karłami nie wierzę w to wiedzą, że są inni niż większość społeczeństwa mówię... no nie wiem, może kwesta przyzwyczajenia no. nie, ale rany, ile razy w życiu ja widziałem normalnie karła w Polsce, chyba dwa razy w życiu Co ty? ale w ogóle jest no, mało niskich ludzi też w Polsce zauważyłem może, e, bo... Niskich dziewczyn, owszem. Hmm. Niskich mężczyzn to już tak. Ja jestem trochę niski, ale. Szczędzo. E, jak w tym w gimnazjum byłem, może, trzeci najwyższy w klasie, a w liceum to, kurde, wszyscy o mnie oszyje, o są większe we mnie Byłem najniższy. Więc, mnie ja kura, za mało rosnę I to w na górę zaraz się Ja Najniższy. Ja no i było mi smutno, że byłem najniższy. Nie? Niektóre dziewczyny były najniższe. Oj, nie byłeś najniższy, kiedyś na pewno. Nie? Byłem najniższy. On mówi o liceum. A o, no liceum. Tak, o liceum? A, myślałem, że. A no... W klasie czy w szkole? Nie, no to jest <laughs> znaczy Taki Tunicki nie jest. Zdarzy się, że ktoś jest nim niż... <laughs> Ja w liceum widziałem taki dziwny koleś. Taki właśnie, wydaje się, wydawał się Nicki tylko z jednego powodu, że on zawsze nosił te koszulę, jakby, nie? Mm -hmm. I przez kołnierzyk wydawało się, że on ma małą szyję i wydawało się, że jest właśnie strasznie niski. taki takie herlawy, nie? I jeszcze tak, taki tyci się wydawało przez to, że właśnie miał wysoki kołnierz i ca, całą szyję mu zakrywało. Zły dołoglitego. tego, nie. nie. A tak, z, z, zły projektant. Kury taki wezmę do Ja w ogóle nie, nie mam dzięki temu, jak zrobiłem takie wyjazdy. Bo w ogóle zapowiadaj o prawku. Właśnie. Kryś też jest ale pod jednym względem. Tak, o, o, po kolei Przyszedłeś przyszedł do, do pordu. <laughs> przyszedł, przyszedł do pordu i co? Przyszedłem do pordu. No wiadomo, do czego? Ten, do pordu. taki ośrodek szkolenia kierowców. W ogóle Pord? Tak. tak. Okay. to jest pomorski ośrodek. Ruchu drogowego. Ruchu drogowego. Tam ty te egzaminy. No i ile tam? No i tam standardzik, to wiadomo, tam czekam na tej sali tam później wpuszczają ludzi, żeby zdać ten pisemny egzamin, nie? Aha. No jest takie dziwne urządzonko takie, no i dziwię się w sumie, że komputera nie ma normalnie, nie? tylko głupie urządzonko. Mhm. No nie za to tam poszło jeszcze w miarę, bo tam zapamiętać na pamięć te pytania, po prostu i temu odpowiedzieć to tak. Dostałem chyba, jedno źle zrobiłem w każdym razie i poszedłem na ten egzamin, no i wynosowałem kierunkowskazy i e, ten no, no i te ty, ty, ty, tylne takie, jak to się nazywa? Przeciwą głowę. No. No i każdemu zgodzę. No i to wiadomo. Jakiego, zrobiłem, instruktora to... Co? jakiego instruktora miałeś? Bez nazwisk? Nie. Nie, ale był jakiś dziwny, bo... Ja chciałem na początku zrobić z siebie ofiary, nie, To była moja tektyka. Uh -huh. to od samego początku. nie? Więc tak szedłem i tak chciałem mu podać rękę na początku. Ja nie wiem, czy on dawał, że tego nie widział, ale nie podał mi tej ręki. Uh -huh. Myślałem sobie, że nie, że to może coś, jakiś zły prognostyk. No nieważne. No i później... Wiadomo, ten rękaw tu jakoś tam poszło. No i później jedziemy na miasto, nie? No. Jadę, jadę, jadę, jadę sobie. jest sobie takie miejsce. To jest... W Gdańsku tam za węglowym takie jest. Zatrzymuje się w miejscu, nie? Myślę, nie, kurwa, koniec. Ale zacznę... <grym> czemu się zatrzymałeś? Sam się zatrzymał samochód. Tak. To brzmi moich umiejętność. umiejętności. A... No i ważne, i zaczynam tak. Ojej. Czemu mi się zawsze wydaje, że czemu mi się zawsze wydaje, że samochód sam się zatrzymuje tylko podczas le lekcji jazdy. Nie, bo to było coś takiego, że ja na początku jestem z gazu. No z gazu. No nie z mógłby... zgasł. Nie, bo właśnie trzymał się przez z z opowieści różnych moich znajomych, właśnie, często wynika, że w czasie lekcji nauki jazdy, właśnie, się zawsze samochód zatrzymuje. Ale wiele osób mi też mówiło, że jeżeli ci zgaśnie samochód, to to, to koniec, nie? No. Ja I nie? Obskajałem się i zaczynam Ojej. Ojej, to przynajmniej tak do mnie mówi. No dobra, okej, okay, nie, jadę. udało się dzięki Bogu, nie? Grudkim razem. Ojej, ojej, co ja bitny zrobię? Jeszcze ja zrobiłeś taką jednak Kobusia bohatka. Myśl, myśl, myśl. Nie wiem, ale w każdym łódzkarze. W każdym łozka, że pojechałem. Mam pomysła! A później jak już wracają, to tak nie, tak musiałem modliłem się, nie, żeby tylko tam nie popełnić błędu, nie jak wracają. A ci mówił, kiedy wraca się? No nie, ale widziałem, że jak już kierował mnie w stronę pory, to widziałem, że nie kierował mnie na, na tej zadupie, gdyby, gdybyśmy nie wracali, nie? No i ten, no i spoko poszło. Udało się. Chris bohaty. Ja Kurde. Pan miał czwarte podejście po Nowym Roku. Tak? A wiesz już kiedy? Jeszcze nie, jeszcze się nie... Muszę wyjeździć 5 godzin, nie? Samo wyjeżdżanie 5 godzin nie jest aż takie złe. Ale to, to kosztuje, niestety. No zasranie, jest już złe. Zasrani kierowcy w tym pokoju. No w sumie to w, w tym, tak powiem nieskromnie, w tym pomyśleciu są sami bohaterowie. To właśnie Chris dał prawo, Paweł pomógł babci. Ty też pomogłeś mi. E, no, ej, kurwa, no nie <grym> byłeś taki skromny. Jest, to przez święto. Mój wkład był jakieś 5% w tego, co, co ty robiłeś. Ale tak... Tak naprawdę jestem najmniej pozytywnym bohaterom, bo ja coś mam z tego, że to zgubiłem. A więc zrobiliście, to pozytywnie <grym> To też coś Chris... To jest właśnie. To jest ta, ta, ta moc, ty tego nie możesz ogarnąć, ale to jest, to jest to cudowne uczucie, że pomogłeś komuś. Na pewno przez święta, normalnie byście tego na pewno nie zrobili. Przez nawias świąt. Rzektuję. Wiesz co, masz rację. E, a tak mówię, że prostu sobie bohaterowie, bo wczoraj załapałem się na inwentaryzację już którąś w mojej karierze bardzo mam kiepską mi z, z szukaniem pracy. O. W markecie daleko nas. Myślę, że wiecie, który to może być. I przetrwałem tą inwentaryzację. Na tym polega mój bohateryzm. Że tak sobie pozwolę wymyślić nowe słowo. Bo to była chyba druga, najgorsza inwentaryzacja, jaką miałem w życiu. A w której godzinie to było? Zaczęło się o 10 w nocy. O. A wyszedłem stamtąd jakoś tak w pół do szóstej. O no. Ale ten, y, tak po kolei. Druga najgorsza, bo jest jeszcze jedna, której naprawdę do tej pory już nie mogę wierzyć, że tam wytrzymałem, ale pod innymi względami, bo nie wiem, to może było w Piotr i Pału, czy czymś tam, nie pamiętam. I tam y, było meczo, dlatego że po prostu miałem koszmarne działy do liczenia, na przykład jakieś mrożonki, puszki, mm. ty tych wszystkich fasol i innych takich rzeczy, po prostu koszmar. Mm. A tym razem to było nie do zniesienia, bo po pierwsze... Było nas mało. W ogóle to szok, że łącznie ze mną były było, były może jeszcze trzy osoby z zewnątrz do liczenia hmm. na sklep. A po, po tym jeszcze druga sprawa że kierowniczka tego jebanego marketu to jest taki wrzut na dupę, taka sucz, taki filler, że ja normalnie myślałem, że w może moment wstanę i tam powiem jak głupia jesteś. No ale tak, e, tak, tak przyszedłem tam nie i tam się dzieje, patrzę, Kule, trzy osoby tylko, co jest grane. A potem się okazało, że nie liczymy całego sklepu, tylko jakieś tak zwane sanki, czyli to, jest, to są takie jak są regały, jakieś takie długie właśnie w tych sklepach, to zawsze po bokach są jakieś takie małe, takie coś typu baterie, ścierki, takie, takie przyboczne małe regały. I właśnie w większości to były takie coś, plus tam jakieś powiedzmy na biały, jak ktoś tam musiał jakieś warzywa liść, czy inne takie rzeczy, więc nie cały sklep był brany pod uwagę, ale i to i tak kto kurwa... <laughs> ja nie wiem. Jak ktoś do mnie jak ktoś do mnie dzwoni i się pytał, czy chce iść no to powiedziałem, że... No... Coś tam, że no, no nie wiem, bo, bo nie wiem. E, ale coś tam, no to może się pan bo mamy jeszcze chyba tam dwa miejsca wolne. Jak ja tam przyszedłem i zobaczyłem tych trzech ludzi, myślę, co ty koleś? miał to stale w głowie, czy co? Ale nie wiem, może się okazało, że po prostu większość zrezygnowała, czy coś takiego. Bo... Nie wiem, e, i tak poza tym... A no jeśli całą noc? Znaczy, to nie jest tak złe, jak się wydaje. To też właśnie zależy, bo niektóre inweteryzacje były ok znaczy najlepiej jest jeszcze jeśli masz, jeśli robisz w dwie osoby liczysz coś albo no. Aha, w ogóle tak nie zaczęło, bo niektórzy mogą nie wiedzieć co to jest inwentaryzacja I powiedzmy, że jest jakieś takie 5% naszych słuchaczy, którzy nie wiedzą inwentaryzacja to jest taka praca, która polega na tym, że przychodzi się na całą noc do sklepu i liczy się towary mniej więcej takie coś i płata za godziny i powodzenia <śledziny> ale tak tak mówiłem, że kobieta to był straszna sucz. I dlaczego? Po pierwsze czepiać tego, że za wolno mi to wszystko idzie. Co w ogóle, sorry, jak jedna osoba liczy cały regał, no to może, żeby zapiernała z tym wszystkim. Plus, no tak. plus, plus jeśli na przykład liczy jakieś masło, czy coś takiego, co jeszcze jest chyba z sześć kartonów tego i prawda, no, trzeba wszystko posprawdzić, czy na pewno tam, na konkretnym miejscu są te towary, które trzeba, no i po prostu... No, czy, Trzeba być dokładny w końcu, nie? A mi jej to przeszkadzało, bo kurde, ja, ja to liczę, nie? I w końcu jak skoczyłem, bo to zaczęło od jakiegoś działu zdabiałem, to ona kierunek gdzieś idzie i na mówi, e, Okej, okay, ma pan e, 40 minut, żeby policzyć tą półkę. I ja tak z gałami. Kur... Co ty pierdzielisz? Dajesz mi czas, żebym policzył coś. Na szczęście się wyrobiłem, bo to akurat nie był taki trudny dział. Ale kurwa, no. Nie będziesz tego dobrze wspominał? K jasne, że nie. Zatrudniało mało osób, to, to po pierwsze primo, i po drugie primo się dziwo, że nam wolno idzie jeszcze. Sorry. No tak, I... tak najlepiej. Z tego punktu widzenia najlepiej jak najmniej zapłacić ludziom, czyli zatrudnić jak najmniej osób, jeszcze żeby jak najszybciej się wygabiali. To kuwa, chyba jakaś chińska polityka. E, inny cudowny przypadek. Tam dostałem jakiś dział z pieczywem i tam były tak zwane przysmaki. W, to, w torebkach i to były po prostu zwykłe pa paluszki jakieś nie? Po prostu z sezamem czy z makiem nie? ja tak w ogóle tak, tego było w piździec w koszyku, nie to co ja robię ja biorę siatki i tam wrzucam bo, bo to patrzę jeszcze, kurde tam jest chyba z pięć rodzajów tego wszystkiego, więc tam zaczęłam segregować do siatek nie ta, ta kobieta do mnie podchodzi i mówi, co pan robi bo to ja mówię, że no, ja segreguję żeby się nie pomylić nie ale coś tam mówi? Bo, ha, jeszcze dodam, że. No, bo jest pięć planety, kurczowo. Ona mówi: nie, są dwa. Są z Makiem i Sezamem. Ja mówię: nie. Jest, jest przysmak z Makiem, przysmak z Sezamem, przysmak jolki, przysmak jakiegoś prima i przysmak przy piwie. Ona z gałami do mnie, że kurde. O, no, ząk, jest dużo paluszków. Tylko kobieta nie wie, co, co jest na sklepie, nie? I jeszcze coś dodała. To przychodzę po jakimś czasie, bo zauważyła, że chyba w już to wszystko policzyłem. Ja mówię, jak, jak panu idzie, nie? mówię, no, mówię no, pan Pani widzi, nie? A jeszcze dodaje, pan, pan chyba uśnie u nas. I już tak. Pycz! <stuchy> <stuchy> no i ale w ogóle ona to, to też to jest strasznie nerwowa kobieta, bo pamiętaj, bo, tam, bo tam raz już liczyłem i było jeszcze znacznie więcej ludzi. I jak ja liczyłem, bo tam dostałem. Uf, Jezus. Cały regał piwa po ścianą. Widzieliście ten regał. On jest ogromny po prostu. I ja z, z policzyłem jakieś jedną piątą tego i, on, wieś, on, on, i ona co 15 dłazi i pyta, jak panu wyjdzie? Chyba do każdego. No. I kobieta straszna tam jest po prostu. No. Sami pracownicy też narzekają i w ogóle, bo tam kilka razy tam coś, to coś mówili do mnie, kiedy ja tam liczyłem i sucz straszne, nie, nie, ostatni raz tam byłem liczył. I, się do, i się do mnie za, znaczy. Jeśli do to, to, to jest plus rzeczywiście, że było blisko, było niedaleko do nas, ale kurna, jak można tak traktować człowieka? No kurde, dziwią się, że jest mało ludzi, że wolno robią, nie? A sorry, że jak to być dokładny, tak? I, no, i weź poli szybko, ile to jest na przykład e, 8 razy 6 razy 3. Aha, no tak. No kur, kurde. Zwariować można po prostu. No, no, tak, na, najlepsze były regały, które właściwie nikt nie ruszał na przykład, nie? Bo tam właśnie były jakieś tysiące tych, nie wiem, margarę, coś takiego i tam po patrzę kartą po kartonie OK w każdym razy 24, na razy 3. To było najlepsze, ale najgorsze, najgorsze, najgorsze, co tam mi się liczyło, to chyba były, były właśnie te paluszki. Tam pieczyło, to tam może być, nie? Ale, ale nie po prostu. Ja, ja, ja się dziwię, że ja tam wytrzymuję. Ja już, ja już myślałem, że. I w ogóle w tym momencie, kiedy ona właśnie powiedziała, że: OK, ma 40 minut, tak sobie myślałem, a co będzie, jeśli policzę przez 45? Ciekawe czy, ciekawe, czy mnie, ciekawe, czy mnie wypierdoli za to, nie? Tak, tak, tak, tak, tak już miałam być, nie? że: okej, okay, jako to się wkurza. i mówię: okej, okay, panu dziękujemy. Ja mówię, z przyjemnością, ale i tak. Na Ale go... rzeczywiście by co byś zrobiła, gdybyś policzył w 45, już nie 45. No, gówno bym zrobiła, miałbym mniej ludzi i tyle. Potem zostałyby trzy osoby do policzenia reszty, reszty regałów zastranych Ale na końcu tak wykazała się w sumie jakby taki, no, taką już ostatnią dobroduszność, bo tam... Powinniśmy pracować do 6. Ja pracowała, mi kazała iść, tak, jakoś, 5.30. Ja, no właśnie, nie wiedziałem, nie, nie jak tam zapisać. że zapisałem, ok, 7 godzin, żeby było tam od 22 do 5. .00. Ona już tak. Dobra, jako że pan do 5.30, to zapiszę pan te 8 godzin, żeby było, że wow. cały, cały ten czas być tak dzięki, I tak cię, i tak cię nie widzę. <laughs> Także. Nigdy więcej... Ale przynajmniej będziesz uczciwy wiecie. wobec niej, nie? to oni to chyba cenią moim zdaniem. Wszyscy... Aż byłem za bardzo miły chyba wobec niej. Ale wiem. uczciwy, bo napisałeś te 7 godzin, ja bym, napi... ja bym się warał, że napisałeś 7 czy 8. No właśnie też nie wiedział, bo tak w wpłutał to kur... w tą czy w tamtą. No, no ale Jezus Marej, bo straszne. Wy <laughs> byliście kiedyś na inwentaryzacji? Nie, no, nie. no jedyna pijaca, którą mnie dotyczy to bo dotyka. Co, co, bo? O DDK, tam w telemarketingu. Aha, tam. I dzwoniłem po tych książkach. Nie, znaczy, e miontaryzacja to nie jest to nie jest zła praca pod warunkiem, że gdzie. Jak A jest jak, dobrze jak, płatna, przynajmniej? Tam, tam, gdzie byłem ostatnio, to było chyba 8 złotych brutto. Aha, no to nieźle. Znaczy. No to znaczy, nieźle, bo tam za, za to, co byłem ostatnio, to chyba było nad miesiąc temu, albo dwa. A to dużo rok. odliczają od brutto? Trochę. <laughs> znaczy... Za to co ostatnio miałem, to dostałem jakieś 5 tych z groszami. Nie, wa ważne, że będzie kasa. Chociaż tym razem będzie mniej, bo liczyłem 2 godziny mniej niż było Aha. ostatnio. więc. Ale ja mać to przynajmniej kasa będzie. No, najważniejsza. no także... Nie no pewnie. W sumie ja podobnie zagrabiełem w typu No Znaczy wiesz, twoja praca jeszcze inaczej wyglądała, nie? Ale tam też, nie, to, to, to nie było nic skomplikowanego, nie? W sumie. Tylko to było męczące z tej strony, że oni nie chcieli mnie słuchać, nie? ci ludzie, których dzwoniłem. No Ale samo w sobie to nie było przynajmniej skomplikowane, nie? Bo tam mówić, czytać te kartki o tej książce. To też tak. Ja już wolałem robić to, niż uczyć się na pamięć tych wszystkich jebanych miksów, karty, karty i te sprawy, bo, bo byłem bliski tego pracy w, taki, w takiej takiego konsultata telefonicznego że właśnie miałem rozwiązać problemy a potem po paru dniach szkolenia powiedziałem sobie, nie kurwa to nie, to nie jest dla mnie nie i że mnie samego to w ogóle nie interesuje te wszystkie te, te aponamenty karty, srarty i inne takie głupoty, jeszcze ceny tego wszystkiego i co trzeba robić jeśli tamto i jeszcze wysłuchiwać klientów którzy raczej nie są szczęśliwi kiedy dzwonią na tej No i jeszcze oni będą Ciebie oczekiwali zapewne żebyś od mi pomógł, nie? tu i teraz i tak że, że wiesz, i żeby wiedział wszystko, bo w końcu pracuje, tam, tak? Nie? Tak, tak. No. no więc. Że nie ma zmił, nie? Że teraz oni dzwonią do ciebie i ty musisz im pomóc tu i teraz, nie? Czemu nikt kurde. To tak powiem, Później powiem, bo to jest a propos jednego z tych prezentów świątecznych, jakie dostałem. Czemu nikt nie szuka takich pracowników typu. przewracasz kartek z nutami dla dyrygenta albo. takich drobnych prac? bo od czegoś trzeba zacząć, nie? A tak to wszędzie. Jak, jak już patrzę na ogłoszenia w, w tym w internecie pracy, to widzę: albo szukał kierowców, albo kierowników, albo gdzieś do fast foodów. O kierowników, tak. Co to w ogóle jest śmieszne? Jak można szukać kierownika? Tak, jakby szukać dyrektora do jakiegoś sklepu. No, szukamy prezesa, nie? E, szukamy premiera. Do 7 zł brutto za godzinę. No. A tak, mówiłem prawo prezentu bo dostałem całkiem niezłe prezenty w tym roku. Ale tak jestem ciekaw, bo trochę się zagadałem. Jestem ciekaw co wy dostaliście w tym roku. Ja dostałem pieniądze. Tylko? Znowu? Co ja no. dostałem pieniądze? Ja w tym roku też dostałem pieniądze. Tak? <gry> Ale tak, w domu dostałem MP4. No, hmm. MP4. Dużo fajniejsza wersja MP3. No. <gry> yeah. Dostałem MP4, dużo słodyczy i właśnie od babci super. No, na, na jakiś prezent właśnie, bo nie miała pomysłu co kupić. Aha. Bo już nie te lata. Tak jak u mnie, też spytali się mnie na początku, czy chcę prezent, czy pieniądze. Powiedziałem, tak chcę, w sumie chciałem pieniądze, ale powiedziałem, że chcę prezent. Oni powiedzieli, to co chcesz? Jak na to, nie to e, Nie, to musi być niespodzianka. Oni, nie no powiedz, bo nie będzie ci się podobać. Kupimy ci słodycze. Ja mówię, co to za prezent słodycze? Kupimy, nie będziesz <śmiech> zadowolony, Dali pieniądze. Nie zgodzam się! <śmiech> ja się na to nie godzę! <śmiech> e, to Chodzi o to, że chyba ze wszystkich, tutaj ja dostałem najwięcej materialnych <śmiech> Bo dostałem tak, dostałem książkę biograficzną o zespole ACDC, wow. która nazywa się Elektryczna Kangury. Dostałem koncert na DVD Metallica SNM. I ci, co nie wiedzą, to jest koncert Metalliki taki specjalny, bo jest wraz z orkiestrą symfoniczną, chyba tam w San Francisco czy jakieś tam. Dostałem czapkę, którą nie wiem, może ktoś jest was no, Ja widziałem, widziałem, widziałem, no tak. Zazwyczaj, zazwyczaj nie znoszę czapek zimowych, ale ta, chociaż kupiona na ślepo, to jest naprawdę fajna. Dostałem jeszcze jakieś e, jakieś takie te dezodoranty, no, wodę toaletową. i No tak, też co, dostałem. Ty, ty, co, coś jeszcze dostałem? Ja dostałem od siostry jeszcze ten, od siostry od młodzień, nie? Wiem mi sentymentalny pies, Jak byłem małym dzieckiem, miałem taką grę, takie piłkarzyki. Na sprmierzonkach, które jest taka metalowa piłka, w mi się strzela. A grałem to w świetlicy, fajne to jest. No i kupi... no, ja to pamiętam z dzieciństwa i no. to mi się zepsuło gdzieś, i ona to znalazła i kupiła i... o... mi. No. Przynieś na sylwestra zagrać. A właśnie, jaki tam pan na sylwestra macie? Tam. No właśnie. E, z, może zdanie tutaj jeszcze chciałem dokończyć, bo. E, o, o tych prezentach. No, no tak, tak, Coś tam mi się dostanie, nie pamiętam, i też pieniądze, ale tak. To wszystko nastąpiło mi pewną myśl, bo tak w sumie z, z, yy, z roku na rok coraz mniej wiem, co ja chcę na święta, bo zazwyczaj chcę coś, czego ja bym normalnie nie kupił. Właśnie na te dezodoranty, te takie głupoty albo ten o co to chodzi? Te... Też te... właśnie jakiś ubian czy dezodorantów też bym nie chciał dostać. No właśnie. W ogóle od kiedy przestały mnie bawić zabawki jako małe dziecko, no. w same, same w sobie prezenty straciły dla mnie sens, bo. Ty coś w co tym jest, naprawdę, bo jak ja, ja, powiedzmy że żadne takie klocki Lego są zawsze w tych takich wielkich no, pudełkach no, i one są akurat w kształcie takiego op opakułku na prezent i sobie wyobraź, że zrywasz papier i wow, zestaw jakieś tam bajonikle, czy coś no, to się. Od tego momentu, kiedy zabawki mi się znudziły, straciłem nastrój świąt. No. Ja, ja, ja, ja, ja się muszę Ludzie poznać. muszą do tej pory sobie kupować zabawki, żeby święta były. Ja się długo bawiłem z zabawkami. Spoko. Ale... Dobrze, dobrze, Chris. Ale nie, co chciałem, bo to, to nasąmiło mi taką smutną myśl właśnie, że z roku na rok coraz mniej wiem, co ja chcę. I właśnie tak myślę, no, co tam chcesz? Mówię, no, nie wiem, no to ewentualnie pieniądze, nie? Ale tak w którymś momencie tam chyba jakoś tam siedziałem przy choince, tak, tak patrzę na te, te, te, te yy, właśnie yy, prezenty pod choinką, nie? To właśnie te wie, wielkie pudła i te takie rzeczy, bo czasami to były jakieś takie duże. I tak pomyślałem, kurde, niedługo to nic tutaj nie będzie, będą same koperty na przykład. Ale, ale to jest smutne prawda, bo oni by fajnie, fajnie, fajnie pieniądze sobie, kupię coś, nie, sami. będę szczęśliwy. Ale z drugiej strony kurde, gdzie tu jest ta cała magia, kiedy właśnie nie wiesz, co jest pod tą choinką i na po prostu... A, a właśnie jak dostałem te, ten koncert i czapkę, to się właśnie, dostałem to w jednym, w jednym opakunku i tak się ucieszyłem, bo wow, w ogóle się tego nie spodziewałem fajna rzecz. Ale coś chciałeś powiedzieć? Nie pamiętam. A propos... Nie, ale właśnie myślę, że właśnie... Człowiek sobie robi przez cały rok listę prezentów, potem tak wszystko zapomina. Znaczy nie, w sumie nawet bym teraz raz nie opowiedzieć, co chcę dostać na prezent, też bym w sumie nic nie wskazał. No, nie dobrze. mam sumie czegoś takiego, co chciałbym dostać, rzecz, którą chciałem dostać. Hmm. Jako prezent, to nie. nie. Chyba, że coś kosmicznie drogiego. No, chyba, że coś takiego <laughs> drogiego, że ten. No, ale co. To... No powiedzmy, że nie chcesz nic innego poza ukulele na przykład. To już jest 150 zł. Podobno mój brat chce, może, może dostanie kiedyś. Co, coś jeszcze miałem propos? Aha. Tak e... samo chciałem dostać może. Ale bez Ewentualnie Hot Wheels. A nie to ciastka? Nie, może zjeść, jak, zjeść. Jakoś tak nie spakują. Wiesz, nie krępuj się hieny co, coś jeszcze miałem a propos ha e, najbardziej mi się podoba ha, jeszcze zapamiętaj, że od mojej przyjaciółki wcześniej dostałem dwa prezenty, dostałem zboczony otwieracz do butelek Podobno są mi dali dwie kobiety, ale dla mnie jeden z, jedna z tych osób ma wąsy chociaż ma wielki tyłek, ale nie wiem i dostałem no. kalendarz z gołymi babami, więc mamy co powiesić w powiedzmy, innej siłowni. Masz kalendarz z głębionami? Tak, i na ten rok jeszcze. I jeszcze na ten rok? Jeszcze na ten rok! Wierzysz? Proste, nie. Nie, nie, w sensie 2011, pomniło pom mi się. Na 2011 go Zjebałem zj zj dowcip. E co coś jeszcze miałem? Aha, e bardzo mi się podobał ten koncert DVD, bo nigdy wcześniej nie miałem koncertu w ogóle kupionego jeśli już tego kupił płytę muzyczną niż właśnie film, powiedzmy, taki koncert. Mm. I ten koncert jest bardzo fajny, na ze względu na dodatki, bo na przykład jest taka opcja, że można y, słuchać całego koncertu y, jednocześnie z zespołem i orkiestrą, albo można słuchać tylko orkiestrę, tylko tam ewentualnie są jakieś takie ciche tony z zespołu, bo tam, nie wiem, mieli problemy z wyciszeniem, albo samego zespołu bez orkiestry. Jest to takie fajne dodatki w sumie. I jeszcze na mhm. przykład jest taka opcja, że chyba, jeśli dobrze zrozumiałem, tam są jakieś cztery piosenki w Będzi. I jak się je włączy, to jeszcze dzięki specjalnym ustawieniom można na przykład. klikasz jakiś guzik i widzisz tą piosenkę w wykonaniu, znaczy widzisz jednego z członków zespołu. Gra tutaj posenki właśnie z różnych kątów filmowania, przykład od, od tyłu, tam, od przodu, na przykład ty, wow. tylko jednego członka zespołu, nie. To rzeczywiście dużo w tym jest. No i jeszcze jest, i, i, przykład, jest tylko jeden taki klip, kiedy właśnie pokazują samego dyrygenta, jak tam yy, dyryguje tą orkiestrę. I właśnie stan to mi się wziął ten kole, bo tam zauważyłem, że to był jakiś koleś ze słuchawkami, który ku, kucał. I tylko tam trzymał stronę, żeby się nie sklejały kartki i, te I myślałem, że o, to była fajna praca. Pomóc przerażać strony. Na takim koncercie? Jeszcze? A, że, że na takim, no. <grym> Ale jako koncert jest bardzo fajne naprawdę polecam, bo niektóre kawałki metaliki z tą orkiestrą brzmią lepiej niż na oryginalnym albumie. I w ogóle to, to, to jest fajna sprawa. Jest tam jeszcze jak dokumenty, jak to wszystko powstawało i w ogóle fajne wydanie. Bardzo mi się podobał ten prezent. Yy, czy coś jest... Na razie.. Na razie nie mam nic do powiedzenia. Może ktoś z Was coś ma? No, nie, jeśli chodzi o święta, to już... A właśnie, wiecie, Cześć że... Święta... Nie, nie, jeszcze, to... nie, jeszcze nie, jeszcze nie skończyłem tego tysiąc. Proszę bardzo. Oglądają świąteczny odcinek Główku jakby święta. O właśnie, był chyba w piątek? Tak. Na, niedzielę też. Był, był dwa. w piątek, chyba po jakimś śrek szerek ma dużo. A też szerek tak jest jak... wpieśniakiem. Nienawidzę widzę i tego to to typu Kung Fu Panda jest zajwista w porównaniu do szkielka, dlatego, że A nie ma żadnego dybilnego, miłosnego wodku i B nie ma toaletowego humoru. Dlatego jest zajwista. Nie było toaletowego humoru w Kung Fu Pandzie? Nie. Chyba było coś. Nie. Żadnych puszczania bąków ani. Nie, nie. Panda jest gruby. <śmiech> <śmiech> panda i nie puszcza bąków? Tak, właśnie nie było bekania. Co za <śmiech> A tam... nie, właśnie może się wydawać, że nie powinno być, ale nie ma. Dzięki Bogu. A widziałem, no, że, że jeszcze Madagaskar wydał jak, jak, jakiś specjalny świąteczny taki krótkometroż, nazywa się Mada Gwiazdka. To są jakieś głupie polskie przykłady. W ogóle wszystkie te polskie przykłady są. Nie, myślę, że to jest pomysłowe. Bo nie pamiętam, jak to było, ale tak Mada Gwiazdka to tak... Na przykład przeczytałem to Mega Gwiazdka i tak co to ty <laughs> Ale nie było, bo tak, ja nie oglądam, że telewizji nie było jakichś ciekawych filmów w te święta poza Kevinem, <grym>? który jest co roku i Facebookowiczem, dzięki, dzięki petycji mamy tego Kevina w tym roku. Chyba jest tu czy to prawda? Chyba prawda, bo tam sporo ludzi, bo i tak, no, na chyba w wiadomościach gdzieś było, że dzięki Facebookowi Kevin znowu był na święta. Wow. Nie leciało nic ciekawego w tym roku? Nie tylko ja ja, na przypomnę. Bo tam czasami się filmy powtarzają, jakieś, nie wiem, pułapka albo coś w tym stylu. Szklana pułapka święta? No, bo to się dzieje w 60. Był film, jak Arnold szukał tej zabawki Turbomen, coś takiego. Arnold? Turbomen? A, tu A, świąteczna gorączka jakoś tak. Tam w ogóle jest taki, tam gra taki budy aktor, który zagrał Anakina w tych biednych wojnach. Hmm. Nie, nie, nie tego w, w tej pierwszej części. I jeden z najgorszych młodych aktorów, jakich w życiu widziałem. <laughs> Takie drewno... Milowicz. Milowicz It's working! Tak. It's working! Nie ma goreczego aktora, niż Michał Milowicz. To jest najgorszy aktor na świecie. Michał Milowicz. A, to jest ten, co gra w... Są... Grał w paru filmach tego, w filmach Lubaszenki. On gdzieś zniknął. Czy on nadal gra w tym serialu Lokatorzy? Coś A właśnie tego Ten był taki beznadziejny jest. Czy tam sąsiedzi jakoś tak? A to było takie beznadzieje, no Jezu, to było straszne. Ja słyszałem, że podobno, bo tam czasami są te seriale, które są z udziałem prawdziwej widowni. I tak ktoś mi opowiadał, że podobno to w czasie nagrywania tych sitcomów, to wygląda tak, że tam, tam dzieje się jakaś scena. I gdy pojawi się jakiś śmieszny moment, to wychodzi koleś, który czyta kawał i po coś się śmieje. Tak, słyszałem. Ty Ja No nie ale to rzeczywiście nie było śmieszne. To było w ogóle taka strasznie głupia otoczka. Nie, nie chcę o tym gadać. Sydko polskie. a sporo mam A Kung fu jest zajmista. Mi film Kung prawie w ogóle się nie podoba z jakiegoś powodu. Nie, może ja posłam uraz do tych wszystkich tych właśnie, tych rybek sferajnych Madagaskarów, bo... Rybki sferajne Madagaskar też mi się nie podobały. Ale głównie dlatego, że dlaczego zawsze Pixar będzie ich przewyższał, to po pierwsze animacja jest trochę lepsza, a po drugie, no jednak Pixarowi o coś chodzi, kiedy pokazują te filmy, a ty, ci od Dreamworksów jednak lecą na te kasę i chcą właśnie jak najwięcej chorekowego humoru wcisnąć do filmu, bo tak... Hmm. Aha. chyba nie, nie wyszedł jeszcze ani, nie wyszła jeszcze ani jedna animacja DreamWorksa, która nie miała na plakacie napisów film twórców Shreka i czegoś tam a no dokładnie co chciałem powiedzieć zawsze jest ten Shrek, jebany. No. Ja, ja, ja, ja przyznaję bo był okres kiedy non stop oglądałem Shreka chyba setki razy go widziałem i jak teraz pomyślę o nim to rzeczywiście mam, mam dosyć tego wszystkiego Shrek zniszczył animację mi się ze podobała druga część Wiesz co tak świetnie. A wiesz co? Ja bym e, chętnie oglądał drugie, bo druga część trochę jest lepsza od jedynki, ale z jakiegoś powodu chyba tysiąc razy widziałem samą scenę tego obiadu na początku, jako jedno z tym królem i tak dalej. <śm> to I, jest. i przez to mam obrzydzenie do tego filmu, bo już tyle razy to widziałem, że już mam dosyć. A to mi tak śmieszyło wtedy, kiedy to widziałem pierwszy. raz. Szrek, Fiona, Harold, Lilian! Szrek, Ja! To było zajwisty. <śm> No kurde Maciejsz tu. twój, tu z skanowych fanów chłop dzięki temu filmowi. Coś poza tym. To widzę, że nic nie leciało ciekawego w telewizji. Powrót do przyszłości był. A widziałem niedawno, bo tak. To jest jeden z tych filmów, którzy wszyscy mówią, że właśnie jest taki legendarny w ogóle, a ja.. Mi się bardzo podoba ten film. Mi się też podobał, ale chodzi o to, że. To jest jeden z tych filmów, w właśnie niby są takie słynne, na przykład. Nie mogę sobie przypomnieć, czy ja to kiedykolwiek widziałem i nie pamiętam, czy w ogóle nie widziałem. I wydałem sobie na świeże i no fajne to. Tam, tam jeszcze dwie części tego wyszły, nie? No. Nie wiem, czy ktoś widział. Bo nie, nie, nie wiem, jakie są opinie o tych dwóch pozostałych częściach. No. tak a propos filmów. Yy, dzisiaj mnie zirtało jeden fakt. A propos jeśli chodzi o wydania na DVD. Yy, dlaczego ludzie wypuszczają na przykład tylko tak zwane wersje reżyserskie jakichś filmów zamiast normalnych wersja reżyserska zazwyczaj oznacza że film jest powiedzmy dłuższy o jakieś tam 10, 5, 20 minut od normalnej wersji i dlaczego to przywołuję bo wyszedł w tym roku film Robin Hood z Russell Crow, który ma bardzo słabe opinie ludzie mówią, że jest nudny i w ogóle a na DVD wyszła tylko wersja reżyserska która jest jeszcze dłuższa. <głos> <głos> Więc z drugiej <głos> strony... <głos> dlaczego tak coś wchodzi? Zaczy, słyszałem też o pieniące, że właśnie wersja reżyserska jest 100 razy lepsza od oryginału, Ale pomimo tego... No, czy, czy oni sobie czasami? Nie zdawałem sprawy, że te, że te wersje reżyserskie mogą zepsuć cały film na przykład. Jeżeli już był nudny rzeczywiście. To większości osób no to... No to ale nie, nie tylko to. Chodzi o, o to, że... Po to jest jeden taki zajebisty film, nie? Podobno takim dobrym przykładem jest Donnie Darko, że jest film, ma właśnie wielkie grono fanów i przez jeden czas była dostępna tylko wersja reżyserska, ta dłuższa jakieś nie 10 minut i podobno prze przez nią film wydaje się gorszy. A, przez to, no tak. No, e, czyli w sensie, bo tam właśnie są jakieś takie sceny, które sprawiają, że e, e, słabsze wrażenie robi. Czy oni sobie nie zdał sprawy, z czasami wersje reżyserskie to nie jest dobry pomysł? Albo czemu nie wypuszczał dwóch wersji naraz? Albo tak jak kiedyś było, były płyty z dwóch stron. Które, na przykład, z jednej strony był film normalny, wersja kinowa, a z drugiej strony wersja tam dłuższa, reżyserska. No bo akurat to naprawdę, powiedzmy sobie, że jest film, jest film w tym roku, który bardzo mi się podobał, a potem od DVD wychodzi tylko wersja reżyserska, oglądam ją. I to mi się wydaje. Przez to mi się wydaje, że, że film, się, film się dłuży, albo że jest taki trochę głupszy i inny takie, to, to może naprawdę zepsuć. Nie wiem, czemu tak no, w sumie Nie, są. może oni wychodzą z założenia, że, że tylko fani kupią tą książkę w ogóle film. Hmm? Może go robią dla nich specjalnie coś takiego. Ale to jest głupie, no bo czemu nie wypuszczą dwóch wersji, no bo jak jest tylko to. nie chodzi o klasę o jeszcze inny przykład. Załóżmy, że dwie osoby obejrzały konkretny film. Jedna osoba obejrzała wersję kinową, a druga osoba obe, obejrzała wersję dłuższą. I powiedzmy, że żadna z tych osób nie widziała innych wersji. To taka osoba, która widziała wersję kinową, powie: O, to e, słabe, nudy i w ogóle. A potem pojawi się druga osoba, która widziała tylko wersję reżyserską i powie: O, to jest jedna z najlepszych filmów, <tosłuch> widziałem w życiu. Naprawdę <tosłuch> <tosłuch> <tosłuch> to jest głupia. Ja nie wiem, czemu ludzie takie coś robią. Po <tosłuch> Ja, ja, ja bym szatnął tych wszystkich dystrybutorów. A to pewnie się... chodzi o kasę chyba. Znaczy no... A to jest coś takiego, że jest, dostępne tylko, że jest dostępna tylko wersja reżyserska i, i nie ma żadnej innej? Czy jest coś takiego, że jest i ta, i ta dostępna? No właśnie najczęściej jak widzę, przykład, tak, tak jest chyba często z filmami Ridleya Scott'a, że on wypuszcza tylko wersje reżyserskie swoich filmów, a innych Aha. w ogóle. Może chodzi po prostu o to, że tylko kasy po prostu. Że... Albo o kasę, albo... Nie wiem, pan, pan really wydaje się, że zostaje się tak jak był, to jest znacznie lepszy, bez żadnych cięć, bo tam, tam powiedzmy producenci mówią, a za długie, się to skrócić na 15 minut, kurwa macie. Czy pamiętacie jakieś dobre komedie? Macie bo? coś takiego, że jest taka komedia, która nam się tak bardzo, bardzo podoba? Bardzo, bardzo. Tak. Jest parę takich, na przykład Żywot od Briana. I chyba, chyba tam to z tobą, Paweł, nie? Tak, chyba no, jeszcze u mnie nawet, kiedy miałem komputer w naszym pokoju. No, oglądaliśmy to u Ciebie i podoba Ci się? Fajne, fajne. A jakiś ostatnią w tym roku na przykład, który wyszedł? W tym roku widziałem, znaczy był film Scott Pilgrim, który mówiliśmy z Igorem, który nie jest taki właśnie, to nie jest, to nie jest za bardzo komedia, ale są tam chyba 3-4 sceny, które na których dawno się tak nie śmiałem na przykład. Bo są takie absurdalne i w ogóle nie wiadomo skąd. A w tym roku widziałem dość fajną komedię, taką czarną dość. Nazywała się For Lions, która mówi o jakichś tam chyba imigrantach, którzy żyją w Wielkiej Brytanii. I tam yy, oni są takimi tym... Jak to się nazywa? Eee, nie wiem, czy dodać da ich no, takimi terrorystami, samobójcami. Aha. Że po prostu właśnie mało cel w życiu, żeby się wysadzić w powietrze. Nie? No to to... <grym> I właśnie... <grym> To, i oni, to, to jest bada idiotów, to po pierwsze. Bo właśnie A skąd oni są, są migrantami? Nie wiem, z, z Palestyny, czy skądś. Nigdy chyba nie, nie było o tym mowy. Aha. Ale... No właśnie, to, to jest, po, prostu, po prostu to jest bada idiotów, bo właśnie nie wiedzą, co jak robić. Kompletnie nie umiało być dyskretni i po prostu mają właśnie kompletnie odczapy <śla> pomysły. <ślań> <słysza> Na przykład jeden z nich... Ech, o Jezu, żeby teraz nie, nie zapomniał nazwy. Jak się nazywa? Ech, o! Już wiem. E, jeden z nich, po, załóżmy, że są, że są tam z Arabii z Saudyjskiej, czy coś tam. Nie, ci, w każdym razie jest tylko kraj, co wyznał Allaha. Nie? No. I jeden z nich ma pomysł, żeby wysadzić meczet. No. Żeby wysadzić się w powietrze, wysadzić swoich braci, bo, bo coś tam, coś tam. To jest głupio. Bo Ale to, to głównie jeden z nich. A tak poza tym wydaje się, że każdy jest jeden głupszy od drugiego. No to było! Od nie pamiętam, masz tego A myślałem, że masz ten, co ja cię wysłałem? Yy, wysłałeś mi go, ale nie mogę go ustawić. Nie? Nie mogę go znaleźć na telefonie. No kurcze. Ale w przyszłym roku wychodzi znowu kolejna animacja, chyba Dreamworks. I to jest mega mocny. W Polsce przynajmniej wychodzi, bo jest już chyba tam. W Ameryce już wyszło i... No. Słyszałem, że jest ok. Tak? Tak. A nic szczególnego. No, chyba nie, w ogóle w tym roku tylko dwie animacje naprawdę mogę polecić. To jest to history 3, jak wytresować Smoka Aha. Nie wiem, czy ktoś z was to widział, ale naprawdę jeśli, jeśli już jakoś. Bo myślę, że to nie jest zły rok animacji, ale te naprawdę się wyróżniają na te innych. E, chciałem już o tym Forlong. Właśnie to, to jest taka bada kretynów. Ktoś nie wiedzą, co robić. Właśnie ma głupie pomysły. Dwóch nich zostaje wysłanych w ogóle do jakiegoś kraju, w wypizdowie, żeby, żeby trenować właśnie strzelanie takie głupoty. I potem się okazuje, że jeden z nich właśnie próbuje wysadzić je rakietnicą samolot. Okazuje się, że rakieta strzela właśnie... Okazuje się, że wcelował że trzymał rakiet nie tak jak trzeba i pocisk palał się do tyłu I, pocisk, i na końcu się okazuje, że, że wysadził siedzibę Osamem Ladena. Siedzibę Osamem Midladena? Ciekawe tak. tu bo na herbie w Wielkiej Brytanii, Anglii właściwie są trzy znaczy, lwy. Tytuł nazywa się Cztery Lwy. Tam było coś takiego, że Cztery Lwy, bo tam w pewnym momencie się tam spotykają się i mówią oj, jesteś tak mocny, jesteśmy cztery lwy. Nie, bo nie, bo, nie, A, nie, to nie, nie, nie mieli A, to nie to nie pomysłu to. naszego. Ale nie to, to jest. Yy, para, znaczy to nie jest takie coś, że śmiejesz się tak bardzo, że leżysz na podłodze. Ale to, to, to jest zabawne. Film ta karana jest bardzo śmiechem i to jest taki, właśnie taki czarny humor. Bo śmiejesz się, że ktoś tam właśnie w, z, zrobił coś masakrycznego, albo śmiejesz się z tego, że ludzie giną. I to, to, to takie typu rzeczy. Ale film mi się. Yy, Uważam, to jest dobry film, ale tylko dobry, dlatego że trochę zakończenie sprawia, że to nie jest tak zwany feel-good movie, czyli taki, że obejrzałeś i masz lepszy humor, <głos> bo są takie filmy, ale to nie jest jeden z nich, bo jeden z krytyków amerykańskich, w sumie chyba dobrze to uzasadnię, bo przez to, jaka jest tematyka filmu, że to jest o takich terrorystach, samobójcach, to przez to jednak ten, ten fakt, że taka była sprawiło, że ta kobieta nie jest tak śmieszna jak i że to nie jest taki właśnie poprawiający humor w jaki powinien być, bo to jednak jest ciągle ten temat taki no, kontrowersyjny jednak, nie? No tak, bo tak, z Śmiać się właśnie z ginących ludzi, właśnie z samobójstw i takiej rzeczy. No tak. Ale to, to, to jest fana komedia. tam mi się brytyjski humor czarny w dodatku, więc jeśli ktoś jest zwolennikiem, to może śmiało obejrzeć naprawdę. Ale tak e ewentualnie to właśnie mam problem z zakończeniem i czasami trochę wydawało się taki... Y bo zony film, bo właśnie nie ma. Prawie w ogóle chyba nie ma muzyki w tym filmie i właśnie prawie cały czas wszystko jest grana na jedną nutę, nie? Ale nie, to, to jest dobry film ogólnie. Aha. Ech, Jezus. Ciągle pieprze w tym odcinku. Weźcie coś mówcie. Nie, może coś o Sylwestrze w takim razie. No, no właśnie, w końcu mieliście coś, coś z tym Sylwestrem gadać. Zrobisz, wy, ale ja nie chcę zacząć. mówcie, ja będę pić. Paweł może, Paweł, mówi najmniej, udziela się najmniej. To, co, to, to jest chwila do Fama, no dajesz. Tak. Planów w sumie nie mamy. Mhm. Jedynie, jak Michał w ostateczności, pojedziemy do Wróbla, kolega z, z klasy. Twojej twoje, twoje klasy, tak, ale już tam, technikum. już tam nie jest. Aha. No i na razie tylko takie plany mamy. Czekaj, to... może Igor jakąś domówkę znajdzie czy coś. to. Aha, coś takiego. Albo, tak to... albo ewentualnie się okaże, że właśnie Igor na ostatnią chwilę znajdzie jakąś imprezę i na pewno nas nie zaprosi. A on kadał wczoraj ze mną. Tak. Że... I co? Ej, ja nie wiem co to mogę teraz mówić. nie, chyba, dajesz, jak... dajesz. Chyba nie Chyba dajesz, no, na, na nie. Wyt, na wierze to wytnę. Nie <laughs> naprawdę to wytnę. Powiedział, że jedzie gdzieś tam za miasto? Z znajomymi? Tak? Ze no. Sylwestra? No. Nie, tak mi powiedział. Spytałem, czy ma jakieś plany i tak powiedział. Ja, kurwa, wiedziałem. Ja wiedziałem, że tak znowu będzie, że on, on, on, on, on co, coś ma. i No ale z drugiej strony... Ja, ja, nie, z, wiem, chcesz, ja nie wiem, czy Z drugiej strony pewnie i tak no, wyjechać z miasta, żeby Sylwestra powiedzieć, to bardzo to pewnie jego swojego znamikomiksiarza, więc może hmm. ja dla, dlatego nie chciał nic mówić. Zostaje w rubel. Zostaje w rubel. Albo, a, albo czyszczę piwnicę i tam robiłby coś. A nie, ja ten, no bo ja nie wiem w sumie czy chcę ten, bo on, na przykład mój kumper robi ten na hełmie, nie? ale on ma takich kolegów, takich patologii. i oni mi co dziwi dla mnie. Oho. <grym> ja nie, <grym w mieście> nie wiem, czy ty to mi się. No Bo już później do Wróbla. Ja no, nie wiem, się, czy mogę przeprowadzić znajomych. Opowiadał, opowiadał, mi, że, opowiadał, mi, że, opowiadał mi, że on w ogóle mieszka w tym no, wieżowcu, mieszka na trzecim piętrze i mi, że jego koledzy ostatnio wymiotowali z tego okna. <grym> No i na Sylwestra różne rzeczy się dzieją. Tak gdzie ja byłem ostatnio na Sylwestra, to nie, nie powiem u kogo, ale organizator o, o mają włosy wyrzucił choinkę przez balkon. Tak, tak jak się schlał. Organizator jeszcze, nie? Organizator? Aha, dobrze organizator. No i kurde. Też rzucali właśnie te tardy przez balkon i inne takie rzeczy. Ró różne rzeczy się działy ogólnie jeśli chodzi o ten bieg, to ten to tak. Właśnie rok się kończy, to podałoby go jakoś podsumować. Ja cały rok wiem, że ten, ten rok się chodzi o filmy, ale chyba jak zwykle sprawdza się takie coś, że najlepsze filmy wychodzą powiedzmy w takich trzech miesiącach roku, bo tam właśnie są, wiesz sezon nagrodowy i te sprawy i. Rzeczywiście się sprawdzę, bo ostatnio obejrzeć. Obe co? Co wiesz? Tak? Łabędź. Łabędź, łabędź. No właśnie, jak to się mówi? Łabędź, tak? Łabędź, czarny łabędź. No właśnie, w... ostatnio wyjrzałem sporo naprawdę dobrych filmów, tych takich nagrodowych. Ona podobno dostanie Oscar'a, ten Caliport, na to. Wcale, się nie, wcale tą... się nie dziwię i będę jej kibicować, bo to jest świetne. A czy często się zdarza, na tych rozdaniach, że dostaje tę nagrodę ktoś taki kompletnie niemiany pod uwagę? Że jest taka totalna niespodzianka, taka total, że jak są te przewidywania Aha. na początku, i tam wszyscy przewidują tam jakieś tam trzy główne osoby przeważnie no. do tego, żeby wygrać, a wygrywa ktoś tam zupełnie inny. Zdarza się często coś takiego? No było tak chyba może 6-5 lat temu, kiedy wygrał film Miasto Gniewu. Bo wszyscy myśleli, że wygra ta jaknica Mountain. W bo wszystkie wcześ wcześniej wszystkie nagrody to brała wszystko, co się da. Aha. A to nagle Miasto Gniewu. Wow. A to czyli rzadko w sumie się zdarza. No raz na jakiś czas się zdarza, też wśród aktorów, tam ludzie robią. W zeszłym roku y, taką niespodzianką były głównie nagrody za scenariusz, bo tam właśnie też, też ludzie byli tacy, którzy normalnie nikt by nie brał ich pod uwagę. Ale tak poza tym to nie, raczej to właśnie ci ludzie przed Akademii to kierują się nagrodami, właśnie tych krytyków, właśnie głównie z oty Glob. Aha. No i, i takie rzeczy. chociaż. W zeszłym roku był wyjąty, kiedy tam tego Glob wygrał Avatar, a Oscara ten Heartlocker. W sumie nawet dobrze, bo tak to się wkurzył chyba. W ogóle był w polskich kinach, ten film? Heartlocker chyba y, był przez krótki czas, kiedy, kiedy już tam była nagrody, ale tak y, ogólnie to miało być plan, żeby wyjść tylko na, wyjść tylko na DVD. Aha. W sumie to jest chyba taki pierwszy przypadek w, w historii, kiedy, o to o to, by w kiedy kiedy u nas jest film, który zdobył Oscar'a za najlepszy film, a był tylko na DVD wydany. Także ciekawa rzecz. A też poza tym, poza filmami, jeśli chodzi o muzykę, to trochę rok się, bo nie poznałem żadnego nowego, fajnego zespołu, ani nic. Chyba, że wyszły dwie bardzo fajne ścieżki filmowe. Jedna jest do Incepcja, druga do Tron. Dziedzictwo. A tak poza tym to, że żaden soundtrack mi się nie zapadł w pamięć. A tak zespoły... No nie, nic... Ani Metallica, ani ACDs, ani nic nie wydało nowej płyty, więc... Nie yeah. A i Romero wydał nową płytę, ale nie podobała mi się. No właśnie, Maiden. A co, wy macie jakieś refleksje? Nie są refleksje, tak bardziej ku swojemu życiu. O, Dziwnym ten Dziwny? No. Z jakim Taki inny w ogóle. Totalnie inny w poglądaniu do innych. Skończyłeś szkołę. Kończyłem szkołę. szkoły. Pierwszy raz od 11 lat nie chodzę codziennie do szkoły, bo staje no. No. Nie mam czegoś takiego, że że mam jakiś przymus, nie? nie, nie ma budzików o 6.30. No. Nie ma nie wiem czego. Na, na, stresów. No, jeszcze w tym roku. Znaczy, wie, co jeszcze studenci? Ci są mało przesrane. A tak studenci? to. No, w sumie, ale w przyszłym roku też chyba zamierzam być, nie? nie wiem, to... Ja tego kurde nigdy nie zrozumiem. Przez całe liceum i gimnazjum mi się wydaje, że ludzie mają wysrane naukę najbardziej jak się da, a ci sami ludzie poszli na studia, a ja nie. To jest, kurwa, dla mnie niezrozumiałe. A nie chcesz się wybrać na studia, Michał tam kiedyś? kiedyś znaczy, mam nadzieję, że kiedyś pójdę, ale no, na razie nie mam, nie mam ambicji po prostu. Nie mam na co i nie zdawałem przedmiotów jakichś takich, więc hmm. nie wiem. Poza tym, czemu mam się uczyć czegoś, co, co mnie w ogóle nie interesuje. Musiałbym, nie, musiałbym, do, musiałbym do Łodzi pojechać, a nie znam nikogo w Łodzi na przykład, żeby pójść do filmówki. Plus, nie jestem osobą twórczą, więc to już mnie w ogóle przekreśla. Bez spokój. Zdałem sobie spraw... to, nie jest, to nie jest dobry argument, bo ja tam mam... Zdałem sobie sprawę, że lubię oglądać filmy, a nie robić. Ale wiecie, tam się dużo osób kieruje bo właśnie argumentem tylko na oglądanie filmów tak naprawdę. Tak jak, wiesz, bo ja mam na przykład koleżankę, która tam pojechała. No ja nie wiem, ja tam... Ona sypleniła, tak jak ja. Nie wiem, czy ona tam szła na aktorstwo, czy na co. Mhm. Ona chyba na aktorstwo tam szła. Każdy dwóch razie, ale nie wiem. Powiem Ci, że nic szczególnego, jeśli chodzi o kratę samych ludzi, którzy tam idą. Nie wiem, czy powinieneś się przekreślać. Nie, nie wiem, wiem, jakoś tak... W ogóle, znaczy, jeszcze chyba kiedyś tam raz widziałem, co trzeba zrobić, żeby tam się dostać. To ja już tak zapałem się za głowy Jezus, malec, co... Celu... co tam trzeba zrobić w ogóle? Już nie pamiętam, dawno czytałem. Aha. Ale nie, o, ogólnie, chyba wczoraj mnie napadła taka myśl, że w górze mierze, ogólnie na przykład jeśli chodzi o, powiedzmy, zawód krytyka filmowego, to właśnie ludzie cię uczą, jak oceniać filmy i te sprawy. Właśnie musisz obejrzeć te wszystkie, te wszystkie kurosawy, Felini, Bergmanów, Stratammanów i innych takich. Tak, ale to jest obowiązkowe, żeby obejrzeć te wszystkie filmy? Znaczy nie, ja tam trochę koloryzuję, ale. Ale nie, nie, no to w sumie nie wiem, czy koloryzujesz, bo chyba. To taki, kiedy kto powinien wiedzieć. Pewnie musisz obejrzeć jakieś no. takie klasyki typu obywatel Ken, jakiś gabinet doktora i inne takie głupoty, których nikt normalnie nie ogląda. No. A, a tak to. Kurde, nie ma żadnych jakichś takich, nie wiem, nie ma. Ja mam wrażenie, że nie ma czegoś takiego, jeśli chodzi o nauczanie, że, że nauczyciele nie pozwalają właśnie być sobą tym ludziom. Właśnie. Ty, po, mu, muszą się podporządkować systemowi, jaki oni mają, a nie pozwalać wyrażać siebie. To, ale tylko w Łodzi z szkoły filmowej? To, to, to, jest, to jest taka ciemna opinia, bo ja nie, nie mam pojęcia jak wygląda nauczanie w szkole filmowej. Ale to może być prawda, to co mówisz. Może, ale, może, ale nie musi, bo po prostu ja nie wiem. Tylko, tylko ja mam takie wrażenie, przez te wszystkie lata nauczyłem w gimnazju na przykład i w liceum, bo uczę się czegoś, co mnie w ogóle nie interesuje na przykład. Aha. I nie wiem, na chuj mi się przyda jakiś nie wiem, nauka o bakteriach, czy o jakieś <gry> działanie pierwiastków i takie głupoty. Więc nie wiem. A to tylko w Łodzie jest szkoła filmowa w Polsce? E, w Gdyni też. W czemu nie myślisz w Gdyni? Znaczy... Yy... Znaczy czemu nie myślę. Aha, to tam czy co trzeba zrobić tam też. Yy, też uważam, że nie. A po Nie, nie, o Łodzi na dwogę nie myślałem, żeby jechać, to właśnie sobie to mi się z Gdynią. Aha. A właśnie Igor, na, nasz nasz współrozmówca zazwyczaj, chciał w Łodzi studiować animację. Yy, animację, Chciał, yy. myślałem, że tam jest animacja coś. Chcia, chciałem powiedzieć animacja komputerowa, ale to chyba nie to. A no to jest w tej szkole? Znaczy animacja jest w Łodzie, a na przykład w Gdyni nie ma. W Gdyni jest chyba tylko no, nie, nie, ale czy w sensie, że jest w tej szkole filmowej w Łodzi jest ta animacja? Jest. A. Z tego co wiem. Aha. A w Gdyni jest chyba tylko zawód, reżyser i operator. Hmm. Więc jeśli już to w Gdyni bym gdzieś tam porządł, ale no, niestety ja jestem człowiek chory na mam w dupizm i bez ambicji, więc. Spresadnie. Co Szczerze wam powiem, że tym razem nie przygotowałem to pięć. Hmm. Żadnego top 5? Żadnego top 5 nie przygotowałem, bo myślałem, że Igor do nas dołączy, a ten swaniak znalazł jakąś drogę, żeby tego nie zrobić, i poprosiłem go, żeby zrobił jakieś top 5, ale no, nie ma go, że to no top 5. No tym nie, nie miałem pomysłów poza tym, szczerze mówiąc, więc tym. powiedzcie, coś wesołego, bo chyba tak, tak negatywnie, znaczy pesymistycznie. Cześć ko Kończę to wszystko. Powiedz dowcip, Chris. Nie, przyniosły dowcip, ale taki niechaj, że się Nie, nie chcę. że to jest Nie, nie jest obrzydliwy. Mogę to Proszę. Jest u Żydaka, ale nie chcę go wstawić. Dawaj, Dawał Wszyscy kochał dowcip po Żydach, Chris. Nie, nie chcę. No dobrze, nie, nie, nie, nie nie wiem. Krusza, ci. Dawaj. Nie mogę, nie. No dawaj. Nie, nie zrobię tego. Zatem każdy z nas zna jakiś kawa. Panu też na pewno jakiś kawa znała. Znasz na pewno jakiś kawa. Sorry. Nie, nie ma się, Jest, wie. Ja nie chwili e... tych kawałków, kawałów. Dawaj, Kristo. Nie, nie Nie w masz jakichś optymistycznych myśli, żeby zakończyć ten cudowny odcinek? No to zapewne jest ostatni odcinek w roku 2010. Zbliża się kolejny rozdział w naszym życiu, kolejny rozdział w byskitu. Warto z uśmiechem na twarzy... W... Nie wiem. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Warto z uśmiechem na twarzy weź w ten nowy etap... I cieszyć się życiem. Cieszyć się każdą chwilą. Każdą spezoną momentem, bo tylko raz się żyje. Tylko raz. Przecież umrzemy kiedyś. Niektórzy później, <głos> niektórzy później. Dobra. <głos> tak. To koniec. Pewnie, pewnie Jan najwcześniej koła, ja najwcześniej kołania Pepsi na przykład. <głos> no. Ale to jest bardzo pozytywna myśl, spodobała mi się. Jeśli w tym roku nie zrobię żadnych nowych recenzji, to chyba będzie ostatni odcinek, w który ma tak pod nazwą album Beskiptu 2010. Później będzie Beskiptu 2011, no, 2011. Nowy rozdział. Nowe odcinki. Nowy chaos. Ale pamiętacie, jak długo będziecie się przyzwyczaić, że pisać 2011 zamiast 2010? Długo? W ja tak no W ogóle, w ogóle mi sama, sama nazwa 2011 się nie podoba, bo jest taka nieparzysta. i że... <słyszyniali> no, <słyszyniali> no dziwna jest taka. Nie? Jak to brzmi 2011? Ale miałem. jak było 2007, też tak miałem. 2007, tak. 7? Nie, do, do, do dziesiątki nie miałam nic przeciwko tym wszystkim, tak? ale to 20, 2011 to brzmi jak, jak chujnia jakaś. Taki przejściowe między 2010 a 2012, czyli fajnie brzmią nawet. 2012 już brzmi fajnie przez te wszystkie nowinki o apokalipsie i tak dalej, więc... Ale to 2011 brzmi tak... Tylko tam, tam 12 miesięcy. I pewnie, pewnie znowu będzie 3-4 roku chujowych filmów, i dopiero pod koniec będą jakieś arcydzieła. No nie wiem, czy takie arcydzieła. Chyba teraz w Polsce w najnowszym arcydziełem. Znaczy, arcydziełem. To w jest. Teraz? Chiny? Tak. Narnia. A coś takiego innego jeszcze? Coś tego? Eee, nie wiem. Czy jakieś głupie komedie, ochydne? Jakiś polski film ma być, ale nie komedia. Nie to no. tytuł. Jest, ja chyba to kiedyś mówiłem, ale może wy też mi powiedzieć, czy jest jakiś film na przomie pięciu lat, który, który możecie mi polecić? Prac Nie chcę tego oglądać, widziałem kawałek i miałem ochotę się zabić. <grym> <grym> to jest taki pesymistyczny film, że po prostu... No jest pesymistyczny, to tak prawda. Ale to by się podobał? Czy mi się podobał? Zmusza do refleksji, nie? Tak. No. Tak. Pać czyż, kurwa. Nie, ale tak ogólnie, to nie tylko nad miastem, ale w ogóle tak nad całym życiem, nie? Że... Tak. Pać czyż i karm dzieci. To jest przesłanie tego filmu. No dobrze, jak, jak już... Ale całe wiesz, to rzeczywiście, nie? Nie, to rzeczywiście, nie? Ja myślałem, że obejrzę coś ciekawego, ale już mówiłem o to wcześniej, o filmie Wenecja, ale też się okazało, że Jezus, ma bardzo co słabizda. No dobrze. A więc kończąc ten rok, żegnamy was Michał, po lewicy. Paweł. Po dalszej lewicy albo prawicy. Jeszcze, jeszcze. W każdym nie bo Właśnie uważam, że tak nie było. do was. Michał. Peace. Yeah. yeah. Żegnamy was oczywiście i życzymy dniego dnia, albo wieczoru. Wait and be for God. Ending the ending of